To są informacje Polskiego Radia 24. Co z klientami, co z olimpijczykami mnożą się pytania o firmę Zonda Krypto i jej problemy finansowe. To ostatni dzień głosowania. Sędziowie wskazują kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zakopane ze zniżkami miasto pracuje nad kartą turysty. Powiemy, co to oznacza. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek zonda krypto pod lupą prokuratury i mediów. Największa w Polsce giełda kryptowalut jest na zakręcie, co potwierdzają kolejne doniesienia. Według konetu pracownicy zondy mm, są zwalniani bez odpraw, a prezes firmy w oświadczeniu, które publikuje TVN24, zażądał od nich zwrotu służbowych laptopów do celów dochodzeniowych. Śledztwo w sprawie kryptoafery prowadzi prokuratura, do której zgłasza się coraz więcej pokrzywdzonych. Na ten moment ich straty mogą przekraczać 350 milionów złotych. A my pytamy, co z nagrodami, które od zonda krypto otrzymali olimpijczycy. Ich wypłata stoi pod dużym znakiem zapytania.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 za krypto i m.in. o to będziemy pytać gości poranka. Za chwilę nasze studio odwiedzi wiceminister cyfryzacji z PSL Rafał Rosiński, a po ósmej będzie z nami Kamil Wnuk z Polski 2050. Kto do Krajowej Rady Sądownictwa. W sądach w całej Polsce to ostatni dzień prawyborów, w których sędziowie wskazują swoich kandydatów. W większości sądów głosowanie już się zakończyło. Tak jest m.in. w Katowicach. Teraz trzeba policzyć głosy. To jest duża apelacja licząca wiele sądów zarówno okręgowych, jak i rejonowych. Stąd no, to wymaga po prostu czasu. Mówiła rzeczniczka katowickiego sądu apelacyjnego sędzia Wiesława Namirska. Wskazani w ten sposób kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa mogą zostać wybrani przez Sejm. Mogą, ale nie muszą, bo ustawy w tej sprawie nie ma. Prawybory to plan B Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort Waldemara Żurka od początku chciałby, by to środowisko sędziowskie wybierało skład Rady. Ale na to nie było zgody prezydenta, który zawetował przepisy w tej sprawie. Jak obniżyć wysokie ceny energii? Swój plan ma przedstawić Komisja Europejska. To reakcja na rosnące koszty wojny na Bliskim Wschodzie. O możliwych działaniach w obliczu problemów z paliwem lotniczym mówił z kolei komisarz do spraw transportu. Ostatecznie o tym, co znajdzie się w planie zdecydują dziś na posiedzeniu unijni komisarze. Komisja zapewnia, że Europa ma rezerwy paliwa lotniczego. Te zapasy mogą zostać uwolnione. Na razie nie ma oznak niedoborów, ale musimy być przygotowani. Mówił komisarz do spraw transportu, apostolos Tsikostas. Konieczność koordynacji na poziomie unijnym podkreślała z kolei przewodnicząca komisji. Ursula von der Leyen wspomniała m.in. o skoordynowanych zakupach gazu i ropy, żeby nie dochodziło do windowania cen. Kolejna propozycja... Bardziej elastyczne zasady pomocy publicznej, by możliwe było wsparcie najbardziej narażonych sektorów. Komisja ma też zaproponować oszczędzanie zużycia energii, na przykład tam, gdzie jest to możliwe, co najmniej jeden dzień obowiązkowej pracy zdalnej. I tyle od Beaty Płomeckich z Brukseli. Na koniec karta turysty w Zakopanem. Miasto chce, by odwiedzający kurort mieli prawo do zniżek. Chodzi o tych, którzy w miejscu zakwaterowania uiszczą opłatę miejscową w wysokości 2 zł za dzień. Na początek karta ma obejmować około 100 atrakcji, na razie jednak nie wiadomo jakich. To wszystko jest sfinalizowane, jeszcze nie mamy podpisanych umów. Niemniej jednak będą zniżki na wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne. Nie tylko na przykład w kawiarniach, restauracjach, na usługi, ale też na atrakcje turystyczne. Rozmawiamy też z wieloma podmiotami prężnie działającymi o szerokiej działalności na naszym rynku. Pewnie Państwo się domyślą, kto to może być i są zainteresowani włączaniem się w ten projekt. Mówiła i wyjaśniała wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. Zakopiańska Karta Turysty ma być dostępna od 1 maja w formie elektronicznej. To były informacje Polskiego Radia 24. Niegroźne chmury na zmianę ze słońcem i bez opadów to pogodowy scenariusz na środę. Najwięcej błękitnego nieba na północnym zachodzie i tam najcieplej do 17 stopni. Poza tym przeważnie od 11 do 14. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzie niegdzie porywisty. W Tatrach porywy do 60 km na godzinę. Poranek. Polskim Radio 24. Sześć minut po godzinie siódmej. Słuchają Państwo poranka w Polskim Radiu 24. Dzisiaj środa, 22 dzień kwietnia. To 112 dzień 2026 roku. Rok Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry, witam się serdecznie. Słońce wzeszło o 5.25 i będzie nam towarzyszyć prawie do godziny 8.00, dokładnie do 19.45. A imieniny obchodzą dzisiaj Gaja, Kaja, Leon, Leonia, Łukasz i Teodor. Najlepsze życzenia Państwu składamy. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Mamy połączenie z panem ministrem Rafałem Rosińskim, wiceministrem cyfryzacji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze. Jeszcze się nie słyszymy tym z Państwa, którzy mają dostęp do platform algorytmicznych, do platform społecznościowych, mogą nas Państwo także oglądać na portalu YouTube, na, na naszym profilu na portalu YouTube. Mamy już połączenie z panem e, ministrem Rafałem Roślińskim. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień o, dobry, panie radosowie, dzień się. dobry Państwu. Bardzo dobrze, to w radiu najważniejsze. To chyba debiut w Polskim Radiu 24, pański? Nie, już jestem. Byłem kiedyś... Już, kiedyś to, to, to, drugi, to w poranku mówi, debiut. Co? To w poranku chyba debiut. To poranku w takim... oczywiście debiut, tak. Panie debiut, ministrze, to, to zacznijmy od tematu, który jest najważniejszy w ostatnich godzinach. To znaczy od tematu kryptowalut i konkretnej krypto-giełdy, kryptoaktywów. Czy jest w pańskiej ocenie rzeczywiście potrzeba powołania Komisji Śledczej w tej sprawie? Przyglądając się tak dokładniej, dokładniej tej, tej sprawie, myślę, że warto by było rozważyć i, i, i powołać taką komisję śledczą, bo tyle nieprawidłowości, które, z którą mamy związane, jeżeli chodzi o tą giełdę, giełdę kryptowalut, największą polską giełdę kryptowalut, Zonda, zonda Krypto, to jest to przyglądają się temu dokładnie, może poziom porównywalny do afery Amber Gold. No wiele osób, wiele osób, no z wszystkiego te wynika z, z doniesień, między innymi medialnych i z informacji, zostało uszy oszukanych. To jest tam 30, nawet 30, z tego, co premier Tusk. E, m, powiedział, no to prawie 30 tysięcy 30 tysięcy osób na kwotę 350 milionów, e, milionów złotych, no ale więc to jest ogromna, ogromna skala e, i cały ten mechanizm, który z tym był e, związany, zaangażowanie w tą aferę między innymi także e, prezesa PK, PKO, e, sportowców, którzy e, na milionowe kwoty także mieli otrzymać y, y, nagrody, czyli budowanie, można powiedzieć, takiej po części y, wiarygodności, bo i, i powoływanie centrum, centrum Zonda Krypto imienia Jana Pawła, Jana Pawła II, y, czyli to wszystko w jakiś sposób budowało w pewnym, w pewnym sensie określoną y, wiarygodność. No i na koniec okazało się, że te pieniądze, które y, miały by być wypłacane, po prostu, po prostu ich nie ma. E, oczywiście myślę, że to jest związek także między innymi z, m, z małą świadomością y, in, no osób, które inwestowały po części inwestorów. Myślę, że to inwestorów, którzy może nie do końca także m, byli poinformowani czy zorientowani, z czym wiąże się inwestycja. Z, z kryptowaluty, ale oczywiście e, e, także wątki polityczne, bo tu e, sponsorowanie, no, oprócz PKPK e, e, PK Olu, oczywiście ten, ten e, sponso, sponsoring e, fundacji. Proszę, e, panie ministrze, bo ja wejdę w zdanie. I dobry, i... Dokładnie. I, mhm. Wejdę w zdanie, żeby nieco, żeby nieco zdynamizować tę naszą, tę naszą rozmowę. Czyli w pańskiej ocenie dojdzie, złożyć jako koalicja rządząca wniosek o, o powołanie takiej komisji śledczej? Czy to na razie jest dyskusja taka czysto akademicka? To znaczy na razie jest dyskusja oczywiście, bo wiemy, że każda komisja, która jest powoływana, związane z nią są określone także koszty. Koszty ze strony, ze strony państwa, dlatego musi to być dobrze rozeznane. Ta decyzja pomiędzy koalicjantami, którzy wchodzą w skład rządu, musi być świadomie, świadomie podjęta. Ale te działania, działania takie uświadamiające, czym wiąże się inwestowanie w kryptowaluty, a ponadto brak tych uregulowań, no bo o tym też trzeba, trzeba tutaj powiedzieć, no powoduje później takie sytuacje, jak, z jaką mamy do czynienia na dzień, na dzień dzisiejszy. No dobrze, ale to pani... No, je... To pani min i panie Ministrze, bo komisja śledcza problemów nie rozwiąże. Natomiast e, ustawy jak nie było, tak nie ma. To znaczy, to ja rozumiem, że tutaj była wina prezydenta i jego dwóch wet. Natomiast pytanie, kiedy rząd przedstawi nową wersję ustawy o kryptowalutach? Ministerstwo Finansów już pracuje oczywiście, no to znaczy, już po raz drugi jak powiedz, została złożona ustawa do, do podpisu i przegłosowana przez no Tak, Polski ale to Sejm była ta teraz. sama ustawa, to znaczy, ona dwa razy w, tak, w jednorazowym kształcie dokładnie trafiła bo do prezydenta. Że, że Prezydent, w związku z tym, że wie, jak to jest ważny temat dotyczący kryptowalut, pokłonić się nad tym jeszcze raz. Doradcy mu doradzą, że jednak warto chronić pieniądze i interesy Polaków. No niestety okazało się inaczej, że jego zdaniem jest to deregulacja i ta ustawa mogłaby zabić rynek, rynek kryptowalut. No. Z, z naszej strony, ze strony Ministerstwa Finansów, który pracuje ponownie nad tą, nad tą ustawą. Będziemy chcieli na pewno skonsultować To jeszcze raz podobnie, ponownie ze, ze środowiskiem mm, prezydenta, aby w końcu ta regulacja pojawiła się, się. Nie chyba poprzednio nie konsultowaliście. To znaczy, my próbowaliśmy konsultować, ale wiemy jaka ta, ta, ta współpraca, jeżeli chodzi o o Kancelarię jak, jak, kancelarii Prezydenta jak, jak ona wygląda. No i prezydent miał przedstawić e, przedstawić propozycję e, aktu prawnego, ustawy, która reguluje rynek, rynek kryptowalut, jednak jej nie przedstawił. Dlatego e, wiemy, ma, mamy nadzieję, że tym bardziej, tylko szkoda, że aż tak, tak późno, a wiemy, że to e, po, po aferze, która, z którą mamy do czynienia, e, ten rynek musi być, musi być uregulowany. Prezydent sam stwierdził, że, że faktycznie jest taka, jest taka potrzeba. Myślę, że wielu, wielu jednak inwestorów, wielu Polaków teraz będzie do tego podchodziło do rynku w ogóle kryptowalut bardzo ostrożnie, a tym bardziej, że wiemy, że wynika jakby to z obowiązku także unijnego, bo mamy rozporządzenie. Mika, które w jakiś sposób nakłada na kraje, na kraje członkowskie obowiązek tego, tego uregulowania, wskazania określonego organu nadzoru, który by regulował tą sprawę. No i po to jest między innymi wskazana Komisja, komisja nadzoru, nadzoru Finansowego. Bez ustawy nie może ona w jakiś sposób zakazać działalności czy, czy zmusić do zamknięcia tejże działalności. Mimo, że oczywiście komisja nadzoru finansowego wskazywała na pewne nieprawidłowości związane z tą, z tą giełdą, no to firmą wcześniej, która jakby także mhm. na której podstawie powstała giełda sonda krypto, no to wiemy wie, widzimy, że stało się po prostu jak się stało. Panie ministrze, zmienimy temat. Czy jest pełna koalicyjna zgoda co do cięć, które Ministerstwo Zdrowia przeprowadza? w dostępie do świadczeń medycznych? To znaczy, czy, czy jest problem, problem finansowania zdrowia, to, to nie problem tylko oczywiście naszej koalicji rządzącej. Musimy zwrócić uwagę na jeden, na jeden podstawowy, podstawowy fakt, że, że środki, które, które przeznaczamy na, na zdrowie no, w poziomie 200 Prawie tam 240 miliardów złotych. Są to rekordowe środki. Są to dużo większe yy, yy, yy, duże środki, niż były, dużo środki niż były przeznaczane w poprzednich także yy, latach. Wiemy, że zdrowie yy, Polaków jest najważniejsze. No, panie my, ministrze, ja, ale jest tak najważniejsze. To ja dokończę, bo mamy problem z łączeniem. 1 kwietnia wprowadzono ograniczenia w finansowaniu gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W marcu w podobny sposób zmieni się, w marcu ogłoszono, że w podobny sposób zmieni się finansowanie porad specjalistycznych. Będą także cięcia w operacjach na, na zaćmę. No ja rozumiem, że idą rekordowe środki na, na, na, na, na, na opiekę zdrowia, na ochronę zdrowia, no ale drugą ręką zabierają Państwo y, y, limity, y, nielimitowany dostęp do świadczeń. Znaczy nie że my zabieramy, bo to w ten sposób yy, nie, nie trzeba na to patrzeć. Ale jak będziemy jako środowisko, powiem tak, jako środowisko, yy, które reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe, oczywiście bacznie temu wszystkiemu się yy, przyglądamy. Panie ministrze, ale jesteście członkiem, ministerstwo... jesteście elementem koalicji Niest... rządzącej. Tak, Podobno? jesteśmy. No niestety, niestety po rekonstrukcji rządu nie mamy swojego tam nie mamy swojego przedstawiciela, ale to minister robi. To chyba do premiera eee, trzeba te pretensje zgłosić. Eee, to znaczy, nie, nie mówię oczywiście to do pan, e, pana redaktora, czy e, do słuchaczy. Chciałem tylko przedstawić, jaki jest aspekt, aspekt polityczny. Chciał pan ale umyć mimo, ręce, to... panie ministrze. E, nie, nie chciałem umyć ubyć rąk, bo e, e, nie wiem, czy pa, pan redaktor wie, e, ale Polskie Stronnictwo Ludowe e, w, w związku z tą całą sytuacją składa projekt dotyczący naprawy e, w, w, finansach jakby ochrony tak, z, zdrowia i w związku z tym także y, proponuje projekt, y, projekt poselski, projekt y, ustawy, który ma zwiększyć jakby finansowanie y, naro Narodowego... Ale co z, z tego, że zwiększymy finansowanie, skoro, jest, skoro pan tak, mówi, tak? że i tak środki są gigantyczne. Co z tego, że zwiększymy finansowanie? Chyba jest problem systemowy. W tym roku w budżecie NFZ-u zabraknie i tak 23 miliardów złotych. Dokładnie, my wiemy, że, to jest, wiemy że, jest, że jest problem systemowy, czyli oprócz zwiększenia samego finansowania, no bo mamy określone akty prawne, między innymi związane z finansowaniem także i wynagrodzeń medyków, no proponujemy tu określone usprawnienie w tym zakresie dotyczące także i powołania tak szpitalów, szpitali wiodących współpraca pomiędzy szpitalami regionalnymi, wojewódzkimi, a szpitalami powiatowymi. Tak po pierwsze dwa, dwa pytania artykułu. do tego pomysłu. Pierwsze, czy mają państwo ogólnokoalicyjną zgodę co do tego projektu, a drugie, czy jest pan w stanie zagwarantować, że ten projekt sprawi, że będzie można wrócić do nielimitowanych świadczeń? To znaczy te rozmowy są, bo ten projekt dopiero przedstawiliśmy, on niedawno i on jest jakby yy, yy, jest konsultowany. Yy, jest zgoda znaczy, to do procedowania, oczywiście, no to, to, to, to prawo, prawo na to pozwala i próbujemy próbujemy przekonać naszych naszych koalicjantów, że ta zmiana systemowa jest jak najbardziej w tej, w tej całej sytuacji konieczna. Ja panie ministrze, z ja nie widzę żadnego rządowego planu na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Mało tego, to no państwo są już yy, przy, przy rządach, przy władzy trzeci rok. Trzy lata były na przygotowanie system, zmian systemowych, natomiast jedyną zmianą systemową, jaką minister Sobierańska dokonuje, to jest, to jest zmiana w postaci ograniczania świadczeń dla pacjentów. E to znaczy powiem tak, No pytanie, no mówię, no na, nasze środowisko jako Polskie Stronnictwo Ludowe robi wszystko, bo widzi ten problem, widzi problem finansowania zdrowia. Ale wasze środowisko, środowisko jest też na, pańskim naprawić, środowiskiem, ale, jest też koalicja rządząca ale, ale, w sposób naturalny. To znaczy co, nie macie ja, jako ludowcy przełożenia na, na sytuację w ochronie zdrowia? No na chwilę obecną nie mamy. No Tak jak powiedziałem, po rekonstrukcji nie mamy swojego przedstawiciela w resorcie zdrowia. Całą odpowiedzialność do premier w ten sposób zdecydował, że ten resort ma być a polityczne. żadnego środowiska politycznego w tym nie ma. Czyli jakby po części. Ja nie chcę oczywiście nie chcę, nie chcę tutaj rzucać w jakiś sposób także całej tu odpowiedzialności na, na, na premiera, na premiera Tuska, no ale tak czy na koalicję obywatelską, no ale taka była jego taka była jego decyzja. Czy to był błąd to był błąd premiera bardziej... Tuska, że odpolitycznił ministerstwo zdrowia w tym sensie, że nie przyniosło to w oczekiwanej zmiany. To, to znaczy dla nas, naszym, naszym zdaniem, naszym zdaniem, no jednak... Niech pan się nie zdań, boi, może pan powiedzieć, i... że to był błąd Donalda Tuska chyba. Nie wyrzucą pana z koalicji za to. Nie, no chciałem właśnie powiedzieć, że jako środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, nie oceniamy tego, tej akurat decyzji pozytywnie, no ale to była, to A była decyzja... A oceniacie ją negatywnie? A w w rządu. Proszę? A oceniacie ją negatywnie, skoro nie pozytywnie? To znaczy tak, my odpowiadamy w ramach koalicji rządzącej, tak, że mamy swoje reformy, tak Panie które... ministrze, ja nie chciałbym tutaj. No, ja no, rozumiem, no. nie jestem przy. Tak? Nie, proszę, proszę, proszę mówić. Yy, yy. Polskie Stronnictwo Ludowe ma w swojej odpowiedzialności tak z, e, cztery resorty, czyli Ministerstwo Energii, Ministerstwo... To sobie to, to sprawdzimy jak coś. Nie, do... nie, nie, nie. nie bo, panie Ministrze, bo zbieramy, tak. zmierzamy w takim w stylu wodociągi kieleckie działają w sposób wzorcowy. To, to, to nie, to, to odpuśćmy sobie. Przejdźmy w takim razie do tematu e, konfliktów w Prawie i Sprawiedliwości. E, tak. Konfliktu pomiędzy Mateuszem Morawieckim a prezesem Kaczyńskim. Czy w pańskiej ocenie to już koniec tego Sporu, załagodzone, topór wojenny zakopany? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem na, na, na chwilę obecną oczywiście medialnie jakieś uspokojenie nastąpiło, ale ambicje y, byłego premiera Mateusza y, Morawieckiego są, są wielkie. Y, na jakiś okres czasu myślę spokój, spokój będzie. W jakiś sposób Jarosław y, y, Kaczyński y, y, poprzez... Poprzez rozmowę, yy, yy, czy nie wiem, możliwe, nawet że i, i szansa, wymóg, określony taki kom, kompromis, yy, że to stowarzyszenie ma być częścią jakbyś, jakiejś rady, rady ekspertów, która działa yy, przy prawie, prawie i sprawiedliwości, ale yy, że ujedzie sam... jako PSL, że Mateusz Morawiecki się nie oderwał od PiSu i nie będzie waszym przyszłym koalicjantem? No, ale to nie nasza, to, to tak naprawdę jest interes Prawa, prawa i Sprawiedliwości. No, no, my, my działamy i, i, i współpracujemy z Koalicją Obywatelską, e, z Lewicą e, i z Polsko 2050 czy centrum, które na chwilę obecnej jest w koalicji rządzącej. Ale nie I, ma, z do wyborów. Nie, ma żadnych, nie ma takich żadnych rozmów, kto będzie naszym, kto będzie naszym koalicjantem w przyszłości. E, ogólnie rzecz biorąc, i, i to często także mówimy o tym, my stworzymy y, y, y, y, czy współpracujemy z partiami politycznymi, które działają w sposób, w sposób demokratyczny. Mój błąd, ja nie się źle określiłem z koalicjantem. Nigdy nie Dobrze, dobrze ja, mój błąd, to ja się przyznaję. Źle się określiłem z tym koalicjantem. Złego sformułowania użyłem. Chodziło mi o sojusznika, koalicjanta wyborczego, partnera do stworzenia wspólnej listy wyborczej i przekroczenia pięcioprocentowego progu, bo na razie sondaże średnio dają wam na to szansę, żebyście dokonali tego samodzielnie. Nie ma takich rozmów i tego nie, nie, oczywiście nie, nie rozpatrujemy. Ja myślę, że oczywiście pan, pan redaktor... Że rozmów nie ma, to się domyślam. Ja pytam o nadzieję. Tak. Ale to... Tutaj niejednokrotnie myślę przez liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego i przez samego prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza było zapowiedziane, że do wyborów parlamentarnych Polskie Stronnictwo Ludowe startuje, startuje samodzielnie. I myślę, że nawet jeżeli Mateusz Morawiecki będzie chciał stworzyć partię i stworzy partię polityczną, chociaż raczej moim zdaniem to się nie stanie, ewentualnie po wyborach będzie chciał się odłączyć od Zjednoczonej Prawicy, bo rozsądnie mówiąc ten podział na pewno no nie będzie ich sprzyjał i ma on sam tego, tego świadomość, czy, czy Jarosław Kaczyński, no my pójdziemy, my pójdziemy samodzielnie, a jeżeli będą jakieś ugrupowania, które, które będą chciały nas wzmocnić, ale oczywiście pod naszym szyldem, no to już sprawa, sprawa rozmów w przyszłości. Panie ministrze, to na koniec wątek związany z wotum nieufności wobec minister Pauliny Henik-Kloski i pytanie o to, czy w, ko w koalicji zostanie utrzymana jedność. Mam taką propozycję, żeby mnie pan teraz przekonał, że sytuacja, którą panu opisze, to czysty przypadek. Wczoraj, na tydzień przed sejmowym głosowaniem, do Ministerstwa Klimatu i do Ministerstwa Funduszy wchodzą agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który tak jest podległe premierowi, a tymi dwoma resortami zarządzają dwie skonfliktowane ze sobą koalicjancki. To czysty przypadek? Hmm. To znaczy ta oczywiście, jeżeli mówimy o, o tej, tej sytuacji związanej z CBA w Ministerstwie Klimatu. I środowiska i w, pod, w podległych jednostkach, w wojewódzkich funduszach ochrony, ochrony środowiska, to dobrze wiemy, że, to, wiemy, że ta sytuacja związana jest z programem Czyste Powietrze i te dokumenty, które są sprawdzanie nieprawidłowości, są od roku 2021, czyli już za czasów rządów Prawa, prawa i Sprawiedliwości, jeżeli takie prawidłowości powstały i one były, bo na, na, na zlecenie, jak wiemy, prokuratury europejskiej e, takie m, badanie następuje, no to powinny być oczywiście one y, wyjaśniane. No, my o, jako Polskie Stronnictwo Ludowe także poprosiliśmy panią y, minister y, Kloskę, aby udała y, y, się do nas na... Na, na spotkanie, żeby spotkała się z naszym, z naszym klubem. I przyjdzie? E, I myślę, że te pytania w związku, w związku między innymi z, z, z programem Czyste Powietrze, czy z systemem kaucyjnym, czy sprawami dotyczącymi łowiectwa e, padną, bo nie ukrywam i wielu naszych posłów także medialnie się na ten temat wypowiada. Są określone zastrzeżenia czy, czy wątpliwości, czy zapytania można powiedzieć także co do planu... No do planu. ale czy wy od e tej rozmowy A, nie panu, niezależnie... nie, to może to nie powiem, Ale... Nie... To znaczy tak, my mówimy od samego początku, jesteśmy w tej koalicji rządzącej, mówiliśmy się na te cztery lata, także z wyborcami, że do końca tej kadencji będziemy będziemy realizować swój program i określone określone Czyli działania. I zagłosujecie przeciwko odwołaniu Henik Kloski. Tak, tak, tak, tak, raczej, ra, tak, tak, raczej tak. Tak, że... tak czy raczej tak? bo to raczej tak ma w polityce kolosalne znaczy, znaczenie. Znaczenie, no tutaj może powiem, zagłosujemy za jednością teraz okay. Władysław jaka między innymi taką... Z, Polska że, 2050 też w pańskiej ocenie zagłosuje za jednością, tak jak pan to na, na, nakreślił? Tego, tego nie wiem, tego nie wiem, ale myślę, że tak, że zagłosuję, że też będzie im jednak zależało na tym, żeby dalej realizować określone swoje, swoje zadania, mimo oczywiście pewnego konfliktu, który, który istnieje pomiędzy tymi ugrupowaniami. No myślę, że bardziej poważniejszymi niż pomiędzy nami a, a panią ministerczego. Czyli... Łupowanie centrum. Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu. Już za chwilę informacje Łukasz Jakubowski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie. Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek. Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność. O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy Magdalena Skajewska i Michał Strzałkowski.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 Minęła 7.30, Łukasz Jakubowski zapraszam. Zonda Krypto to materiał na komisję śledczą, uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Afera wokół największej funkcjonującej w Polsce giełdy kryptowalut dotyczy przede wszystkim masowych problemów z wypłatami środków, a także podejrzeń braku pokrycia w aktywach klientów. Sceptycznie do pomysłu powołania komisji śledczej w tej sprawie podchodzi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. Tego byśmy się chcieli dowiedzieć, ale tego się dowiem od policji kryminalnej, a nie od komisji śledczej w Sejmie. Komisja śledcza tak, ale nie w tej kadencji parlamentu, uważa Zbigniew Kuźmiuk sprawa i Sprawiedliwości. W tym parlamencie komisje śledcze się skompromitowały, więc to nie ma specjalnego sensu, ale tak, być może w przyszłym parlamencie trzeba się temu przyjrzeć. Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Dotyczy ono oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem załamały się zanim w ogóle się zaczęły. Biały Dom odwołał planowany wylot wiceprezydenta J.D. Devansa na rozmowy po tym, jak Teheran postawił Amerykanom wstępne warunki. Mimo to Donald Trump zapowiedział przedłużenie rozejmu. Według portalu Axios jednym z powodów decyzji amerykańskiego prezydenta było oczekiwanie na odpowiedź przywódcy Iranu Mocztaby Hamenejego na propozycję Stanów Zjednoczonych. Według portalu odpowiedź ta może nadejść jeszcze dziś. A po południu Ukraina ma wznowić przesył ropy rurociągiem Przyjaźń. Prezydent Wołody Załański wcześniej poinformował, że dobiegł końca remont rurociągu i może on wznowić funkcjonowanie. To odpowiedź na ruch Budapesztu i gotowość odblokowania unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Rośnie liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce już około 500 przypadków. W całym ubiegłym roku było ich niemal 1100. To trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Profilaktyką są szczepienia, przypominają eksperci podczas Europejskiego Tygodnia Szczepień. Obecnie przeciwko WZW, WZW typu A można zaszczepić się w niektórych aptekach, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Mikołaj Konstanty. Można się zaszczepić przeciwko A. Dzisiaj mamy 26 szczepień, które są dostępne w koszyku jako szczepienia zalecane, które są wymienione w samym rozporządzeniu ministra oraz 18 jednostek chorobowych, które zostały objęte fundacją podania, czyli świadczenia podania w aptece. Zatem ten koszyk naprawdę jest szeroki. Za obecny wzrost zakażeń żółtaczką typu A jest związany z przenoszeniem się choroby drogą pokarmową przypominają o tym eksperci. W wielu miejscach kraju nadal trzyma mróz. Tak jest w Jeleniej Górze, tam minus 2,5 stopnia, a także między innymi na Kaszubach minus pół stopnia. W ciągu dnia będzie znacznie cieplej, bo aż 17 stopni wskażą termometry na zachodzie kraju, w centrum 15-16 stopni, tyle samo nad Bałtykiem, na południu i na wschodzie 13-14 kresek. Wszędzie pogodnie, z niewielkimi zachmurzeniami i bez deszczu. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry. Dzień dobry, czyli zima wróciła jednak, tak jak chciałeś, skoro no, ale trzyma. Ale tylko w nocy. Tylko, tylko w, w nocy. nocy, niestety. A na Kaszubach też będziemy w serwisie sportowym. No to przenosimy się. Jeszcze tylko zauważę, bo ostatnio widziałem i taką, taki wykres, że prognoza pogody jest w Polsce nieco łatwiejsza do prezentowania, bo jesteśmy drugim albo trzecim, nie pamiętam, najbardziej okrągłym krajem świata. No i to są te plusy. Tak. To są te detale. Zanim na Kaszuby, o których mówiliśmy Najpierw wybierzemy się do Francji Tam troszkę cieplej A ciepło w sercach kibiców Racingu Lens Wygrali przed własną publicznością z Toulouse'ą 4 do 1 I tym samym awansowali do finału Pucharu Francji Ich rywala wyłoni dzisiejszy Mecz Nicei ze Strasburgiem A w zespole Strasburgu w Pomocy gra przecież Maksymilian Ojedele To dwukrotny reprezentant Polski Z kolei Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim pokonał przed własną publicznością Como 3 do 2 i awansował do finału piłkarskiego pucharu Italii. O trofeum zagra z Atalantą Bergamo, gdzie gra Nikola Zalewski albo z Lazio Rzym. rewanż w tej drugiej parze już dziś. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 2 do 2. Tymczasem 10 lat po niespodziewanym mistrzostwie Anglii piłkarze Leicester City spadli do trzeciej ligi. Przesądził o tym ich remis z Hull City 2-2 w 44. kolejce rozgrywek Championship. Lisy zanotowały zatem drugi spadek z rzędu i w przyszłym sezonie wystąpią w League One. Rezerwowym bramkarzem tego zespołu jest Jakub Stolarczyk. To teraz na Kaszuby w Kołczygłowach zaprezentowano sektor Czesława Langa. Kilku Kilometrową część pierwszego etapu tegorocznego kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Prowadzić będzie przez Kaszuby, czyli rodzinne strony dyrektora Turu. Zacznie się w Półczynie, skończy właśnie w Kołczy Głowach, a Czesław Lang podkreśla, że to dla niego prawdziwa podróż sentymentalna.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 Tour de Polonia odbędzie się po raz 83. Tydzień wcześniej zaplanowano wyścig kobiet. To będzie od 24 do 26 lipca, a rywalizacja odbędzie się tylko na Lubelszczyźnie. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy skład reprezentacji polskich siatkarzy. Na tegoroczny sezon w gronie wybrańców trenera Nikoli Grbicia pojawiła się wyjątkowo duża grupa debiutantów. O szczegółach rzecznik narodowej drużyny olimpijczyk z Atlanty Mariusz Szyszko, z którym rozmawiał Cezary Guli. Co roku są nowe nazwiska, czy ta liczba tym razem jest wybitnie duża, to ciężko mi powiedzieć. Nauczą się kibice, tak jak uczyli się nazwisk Fornala, kiedyś Bartka Kurka, na początku nie znają, a poznają. Jestem przekonany, jest sporo młodych zawodników wybranych przez sztab szkoleniowy, przez Nikole. Nie wszyscy znani, nie wszyscy popularni, ale w ich rękach, głowach, nogach i we wszystkim jest to, żeby się popularnymi stali. Mają na to szansę. To jest niezwykłe, bo czas szybko leci za dwa lata igrzyska olimpijskie w Los Angeles, w tym roku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 Część może będzie wyjeżdżać. To tak jak co roku. Będzie duża zmienność składu. Skład jest szeroki. Grupa ogłoszona ma 37 nazwisk, ale ona jest nie ostateczna. Może być większa, może być zmniejszona. No, dopiero początek drogi. Nie będzie Bartosza Kurka, więc kapitana reprezentacji. Być może to już zakończenie kariery. Tego nie wiemy. Tego też nie deklaruje Nikola Grbicza, ani też Bartosz Kurek. Nowy, stary kapitan. Aleksander Śliwka. Dobrze dużo młodych. Też muszą poznawać specyfikę gry w reprezentacji, bo to zupełnie inaczej wygląda. Zresztą też o tym sam wiesz, bo tyle lat grałeś. To jest mieszanka starszych, bardziej doświadczonych z tymi młodymi, bez żadnego doświadczenia. I tak jest co roku. Mamy chyba taką właściwość, że zapominamy po roku, jak to było 12 miesięcy wcześniej, bo zawsze jest tak, że pojawiają się młodzi, którzy przez tych starszych są trzymani za rękę czasami, czasami za uszy, jak trzeba, prowadzeni. No i tutaj rola doświadczonych, jak Olka Śliwki, jak Kuby Kochanowskiego, to mogę wymieniać kolejnych zawodników, jest bezcenna. Oni uczą młodych zachowań w kadrze. Po to są między innymi, oczywiście są po to głównie, żeby bardzo dobrze grać, ale ich rolą jest także wprowadzanie młodych do kadry. Na razie mamy zbyt mało danych, bo jeszcze sezon trwa. Jeszcze finał Ligi Mistrzów Siatkarzy z udziałem dwóch polskich drużyn, także polskich zawodników w zagranicznych zespołach. Stabilizacja można powiedzieć na pozycji rozgrywającego, też byłeś rozgrywającym, też przypominam, ale taka niepewność będzie na pozycji atakującego. Ja wiem, Kevin Sasako by był zdrowy już w Roku pokazał, na co go stać. Jest Aleksiej Nasewicz, który rozwija się bardzo ładnie w Gdańsku. Jest Gomułka, który bardzo podoba się ekspertom podczas sezonu ligowego. Mocno go chwalą za występy w projekcie warszawskim. No i są młodzi. Dulski wraca do kadry spokojnie. Ma kto grać. Nie wpadajmy w jakieś skrajne emocje. Siatkówka jest, była, jest i będzie. To jest naturalną rzeczą, że niektórych zawodników brakuje na zawsze, niektórych tylko na chwilę, bo ja wierzę, że część zawodników, którzy w tym roku nie grają, że wrócą do reprezentacji. Przyroda dziur nie znosi, to tak, trzeba te wszystkie ubytki zapełniać. Przypomnę, że w tym roku siatkarze będą głównie walczyć o medale Mistrzostw Europy, a także o sukces w Lidze Narodów. Gdyby państwo posłuchali, jak przerwie tutaj, kiedy Państwo słyszeli, słyszeli wypowiedzi. Tomasz Kowalczyk przywoływał wyniki meczów z lat 90. Szapoba, Tomku. No tak to jest, że głowa czasem zapamiętuje takie rzeczy, ale gorzej bywa czasem z wynikiem z przedwczoraj na przykład. Na szczęście tutaj zawsze możesz liczyć na pomoc z redakcji sportowej. Bardzo no Ci serdecznie, dziękuję. Tomku, dziękuję dobrego dnia. Słód ma 41 na zegarach. Z nami Maciej Jastrzębski, korespondent, dziennikarz, specjalista od wschodu Polskiego Radia. Dzień dobry Macieju. Dzień dobry, witam. We wschodnich rejonach Europy wciąż trwa wojna. Tak przypominają ukraińscy blogerzy. Jak podkreślają, świat od dwóch miesięcy obserwuje wydarzenia na Bliskim Wschodzie, a Rosjanie nadal zabijają Ukraińców. Powiedz sobie, co się dzieje na ukraińsko-rosyjskim froncie? Jak, jak wyglądają walki i jak wygląda przesuwanie się tej linii frontu? No, takimi symbolami sytuacji na froncie są uderzenia ukraińskich dronów w rosyjską infrastrukturę paliwową i transportową oraz ogłoszenie przez Moskwę zajęcia wszystkich miejscowości w okupowanym obwodzie ługańskim. Zajęcie obwodu ługańskiego ogłosił naczelnik sztabu generalnego Walerii Girasimow. To jest ogromny sukces rosyjskiej armii na froncie. No owszem, byłby gdyby nie to, że Gierasimow w ciągu ostatnich dwóch lat ogłasza ten sukces już po raz czwarty. Na ten wielki sukces nie zareagował nawet Putin i nie dał się nabrać na to, bo zamiast w polowym mundurze spacerować teraz po zdobytych terenach, pojechał na forum Rodzina Siłą Ojczyzny i opowiadał o tym, jak to oblężonego Leningradu sowieckie dziewczyny wysyłały samodzielnie robione na drutach skarpety, a Niemcy nie dostawali takich skarpet i dlatego zamarzli. To porównanie obecnej sytuacji do oblężenia Leningradu może świadczyć o tym, że Rosjanie mają dość wojny, więc dyktator musi ich jakoś przekonywać opowieściami o patriotyzmie. No i sytuacja Rosjan na froncie nie jest wcale taka dobra, jak oni sami ogłaszają. Ekspert wojskowy Nikołaj Mitrohin tłumaczy, że każdy prowadzi w Moskwie swoją politykę che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 jest też taki drugi front, o którym częściej mówią dziennikarze, także my w Polskim Radiu, to jest wojna dronów. Rosjanie coraz więcej mają problemów z ukraińskimi dronami, bo te coraz skuteczniej atakują między innymi infrastrukturę kolejową i paliwową. W ostatnich dniach nawet państwowe media w Rosji musiały skoncentrować się na uderzeniach po infrastrukturze, na przykład w rejonie Tłapse, gdzie po kolejnych eksplozjach na terenie rafinerii z nieba spadł deszcz zabrudzony ropą. Zresztą w tym rejonie Rośnie plama ropy na Morzu Czarnym po kolejnych atakach ukraińskich dronów, na przykład na tankowce floty cieni, grożąc katastrofą ekologiczną, między innymi diamentowi w koronie Putina, czyli Soczi. To efekt przewagi technologicznej Ukrainy, która jest coraz bardziej widoczna, szczególnie w sektorze dronowym mówi w Radiu Swoboda ekspert wojskowy Jan Matwiejew.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 Leżącej ramach, na Waldaju prezydencji Putina. A, ochraniać waldajską rezydencję Putina. No i po tym długim, że tak powiem, wstępie powiem Państwu w jednym zdaniu, że na froncie tym naziemnym Ukraińcy radzą sobie, nie ma tam jakichś szczególnych zmian, to są tylko sukcesy propagandy rosyjskiej, natomiast w powietrzu Ukraińcy zaczynają dominować. Macieju, to zmienimy jeszcze temat, chociaż pozostajemy oczywiście w Ukrainie, bo e, Kijów deklaruje, że naprawił rurociąg przyjaźń. To... Ten rurociąg, którym płynął surowiec do Węgier i który stał się też no, takim kamieniem węgielnym, no, może przesadziłem, ale jednym z, jedną z odsłon sporu pomiędzy Wiktorem Orbanem a Wołodymirem Zełańskim. W zamian, w zamian Ukraina oczekuje odblokowania europejskiej pomocy, bo Węgry blokują pożyczkę 90 miliardów dla Ukrainy. Mam do ciebie, ciebie dwa pytania. Pierwsze, czy to, że udaje się teraz naprawić ten rurociąg nie udowadnia, że jednak jego, mm, jego awaria była elementem nacisku na Wiktora Orbana. I pytanie drugie, czy nie ma obaw, że Rosjanie będą wykorzystywać teraz ten czuły punkt? Ja myślę, że z tym kamieniem węgielnym to nie przesadziłeś. To rzeczywiście był ważny element. Ale nie fundament, to nie od tego się zaczęło tak. ten konflikt. E, miał... Oczywiście, ale wczoraj Wołodymyr Zełenski ogłosił, że specjaliści skończyli remontować rurociąg przy Jasi, Ropa może nim płynąć i to moim zdaniem nie jest przypadek. Jednak Ukraińcy wykorzystali ten element transportu ropy tranzytem przez swój kraj z Federacji Rosyjskiej. Państwa agresora do państw, które nie słuchają od początku agresji, apeli Unii Europejskiej o to, by zechciały jednak dywersyfikować swoje źródła otrzymywania surowców energetycznych. Odpowiadam krótko. Nie, moim zdaniem to nie jest przypadek. Ukraińcy świadomie próbowali wpłynąć na Węgry rządzone przez Wiktora Orbana, by te przestały blokować pomoc europejską dla Ukrainy. To odpowiedź na pierwsze mhm. pytanie. A drugie, pytanie... A drugie pytanie było, czy teraz Rosjanie nie wyczują, że to jest czuły punkt w, w infrastrukturze ukraińskiej i takie pole zapalne do tego, by, od, roz, by poróżnić Ukraińców i na przykład Węgrów w punkt. Nie to, żebym dzisiaj miał dzień chwalenia redaktora Rocha Kowalskiego, ale rzeczywiście Rosjanie wykorzystają każdy moment, każdą sytuację, każdą bzdurę albo każdą bardzo poważną sytuację, która się może zdarzyć w geopolityce tego naszego regionu, by poróżnić Ukrainę z państwami europejskimi, bo im mniejsza pomoc czy utrudniona pomoc dla Ukrainy, tym dla Rosjan dobrze, bo jak wcześniej Państwu opowiadałem, sukcesem ogłaszanym po raz czwarty przez Gerasimowa na froncie rosyjsko-ukraińskim jest zdobycie obwodu ługańskiego, który zdobyty do tej pory nie jest, więc Rosjanie muszą jakoś próbować wpłynąć na państwa Unii Europejskiej. Z jednej strony nas straszą, że tam gdzie produkujemy drony, to oni będą zrzucali swoje bomby i rakiety, z drugiej strony właśnie będą wykorzystywali takie momenty, by pokłócić państwa europejskie, narody europejskie, chociażby w kwestii ukraińskiej, która jest niezwykle trudna i to sobie wszyscy z tego zdajemy sprawy, chociażby patrząc na własne podwórka i podsłuchując, co e, mówią Polacy w kolejkach e, czy stojąc na przystankach autobusowych. Łatwo jest rzucić zapałkę, bo, bo, bo tam gdzieś jest ta ciecz łatwopalna. Maciej Jastrzemski. Macieju, to ja jeszcze pozostanę w tej lukierkowej konwencji, to znaczy pochwały od takiego specjalisty, od Ciebie, to jak wyjście po yy, świadectwo z czerwonym paskiem. Bardzo Ci dziękuję. <grym> ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Kłaniam do usłyszenia. państwa. A w naszym studiu już jest Błażej Prośniewski, 7.48 na, na zegarach. Dzień, Dzień dobry. dobry, Błażeju. Zaczynamy saldo. Saldo, magazyn gospodarczy. Zaczynamy od Brukseli, bowiem Komisja Europejska ma dziś przedstawić plan, który ma doprowadzić do obniżenia wysokich cen energii. To reakcja na rosnące koszty wojny na Bliskim Wschodzie. Plan zapowiedziała w ubiegłym tygodniu przewodnicząca komisji. Wczoraj o możliwych działaniach w reakcji na problemy z paliwem lotniczym mówił też komisarz do spraw transportu. No Ale skutecznie o tym, co znajdzie się w planie, zdecydują dziś na posiedzeniu unijni komisarze Beata Płomecka.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 Tymczasem po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa przedłużenia zawieszenia broni z Iranem, ceny ropy pozostają stabilne. Kontrakty terminowe na ropę Brent wyceniane są teraz na 97 dolarów za baryłkę, a za ropę WTI trzeba zapłacić 88 dolarów. Na rynku nadal jest jednak dość dużo niepewności i obaw związanych z zakłóceniami w dostawach, zwłaszcza że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. W mocy jest też blokada morska USA przeciwko Iranowi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli m.in. do Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz oddziałów wojewódzkich funduszu. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze. CBA działało na zlecenie Prokuratury Europejskiej, która prowadzi postępowanie dotyczące możliwych nieprawidłowości przy wdrażaniu i realizacji tego programu, który w istotnej części finansowany jest ze środków unijnych. Prowadzone dochodzenie dotyczy przede wszystkim samych początków funkcjonariuszy funkcjonowania czystego powietrza. Działaniami CBA nie jest zaskoczona ministra klimatu i środowiska. Jak mówi Paulina Henik Henikloska, resort już wcześniej składał zawiadomienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w programie. Miało do nich dochodzić w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. To był po pierwsze lipiec 2022 roku, kiedy wprowadzono mechanizm prefinansowania. W naszej ocenie między innymi wtedy zaczęło dochodzić do tych wyłudzeń, że firmy dostawały na konta pieniądze i co bardziej nieuczciwe, po prostu znikały. A drugi kluczowy moment według minister klimatu to styczeń 2023 roku i zniesienie limitu kosztów jednostkowych. Wtedy, szanowni państwo, pojawiły się nagłe, duże wzrosty wykonania poszczególnych inwestycji. Wymiana okien wzrosła wtedy o 140%, ocieplenie dachu o 140%. Po zmianie władzy z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości program zawieszono i wprowadzono do niego zmiany. Miały one usunąć mechanizmy, które mogły stanowić pole do nadużyć, Jak mówi Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat, to udało się naprawić. Jednak nie oznacza to, że obecnie program działa już bez zastrzeżeń.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 przeprowadzi Najwyższa Izba Kontroli w najbliższym czasie, co już zapowiedziała. Mimo problemów i krytyki tego programu eksperci podkreślają, że to dobra i potrzebna inicjatywa, która pozwoliła już na zlikwidowanie około miliona tzw. kopciuchów w Polsce. Na wymianę czeka ich jeszcze 2,5 miliona. Serdo. Coraz goręcej robi się wokół zonda krypto, to przypomnijmy największa giełda kryptowalut w Polsce, o której ostatnio mówi się głównie w kontekście jej problemów finansowych. Jej użytkownicy, w tym także nasi olimpijczycy zgłaszają problemy z wypłatą środków. Te operacje nie są realizowane albo są realizowane z dużym opóźnieniem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał już ponad 200 sygnałów dotyczących problemów z zonda krypto, a śledczy mówią o szkodach przekraczających 350 milionów złotych. Sprawa jest zatem coraz poważniejsza o tym, że ten okręt może tonąć. Świadczą też ostatnie ruchy osób, które zarządzają tą firmą. Ostatnio rezygnację złożyła cała Rada Nadzorcza Spółki. Słyszymy też o tym, że z, on, że z zonda krypto odchodzą kluczowi pracownicy. Prezes tej firmy z kolei w wydanym wczoraj oświadczeniu poinformował o zablokowaniu pracownikom dostępu do wewnętrznych programów, a niektórzy z nich zostali wezwani do bezzwłocznego zwrotu laptopów firmowych. Stąd też pojawiają się takie głosy, które mówią, że de facto są Crypto krypto i powiązane z nią spółką są już w procesie likwidacji co potwierdza tezę, że wbrew temu, co deklarował prezes Kral, problemy z wypłatami nie były przejściowe i nie wynikały z problemów technicznych. To też warto przypomnieć, że rząd podjął już próby uregulowania rynku kryptowalut, tak aby nie dochodziło do sytuacji, jakiej dziś obserwujemy. Prezydent jednak dwukrotnie zawetował ustawy w tej sprawie. Teraz rząd zapowiada kolejne podejście. Pytanie, czy sprawdzi się w tym przypadku powiedzenie, że do trzech razy sztuka. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wniosło 9652 zł brutto. W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o 6,6%. Taki wynik oznacza nowy rekord. Przeciętne wynagrodzenie jeszcze nigdy nie były tak wysokie. To też 32 miesiąc z rzędu, kiedy mamy do czynienia z dodatnią dynamiką realnych płac, to znaczy z sytuacją, gdy pensje rosną szybciej niż inflacja. Jednocześnie, jak wynika z danych GUS, zatrudnienie w sektorze spadło o 90% w ujęciu rok do roku. Tu też warto wspomnieć o przemyśle, bo... Pomimo zawirowań związanych z wojną na Bliskim Wschodzie, branża ma za sobą bardzo dobry miesiąc. Według GUS w marcu produkcja przemysłowa urosła o 9,4% rok do roku. To wynik dużo lepszy od prognoz i najszybsze tempo od zniesienia obostrzeń po pandemii COVID-19. Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, uważa, że wszystkie te trzy odczyty są ze sobą powiązane.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 Choć tu też warto dodać, że ten wyjątkowo dobry marzec dla przemysłu jest też w znacznej części efektem odrabiania zimowych strat i zapewne w najbliższym czasie już tak wysokich odczytów nie. Zobaczymy. W Katowicach rozpoczyna się dziś 18 Europejski Kongres Gospodarczy. To jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku organizatorzy spodziewają się ponad 15 tysięcy uczestników. W kongresie wezmą udział politycy, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz samorządów. Hasło przewodnie tego tegorocznego EKG to siła dialogu, mówi prezes grupy PTWP i inicjator kongresu Wojciech Kuśmik. Frekwencja, zainteresowanie świadczy o tym, że po prostu potrzebujemy się spotkać, potrzebujemy porozmawiać, potrzebujemy wymienić się doświadczeniami. A z drugiej strony też biznes przedsiębiorcy uznają, że, że kongres jest niesamowicie efektywnym biznesowo wydarzeniem. Po prostu tu warto przyjeżdżać, bo tu są dobre rozmowy, tu są rozmowy, z których wychodzą też konkretne potem projekty biznesowe. A jeśli chodzi o tematy tegorocznego kongresu, to wśród nich pojawią się debaty między innymi o kwestii... I energetyki, będzie także o deregulacji czy o elektromobilności. Kongres potrwa 3 dni, a na Europejskim Kongresie Gospodarczym będzie także Polskie Radio 24, z Katowic specjalne wydania magazynu Saldo o 12.30 i 17:40. Nie poprowadzi Marek Klapa. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja przyniosła spadki na większości indeksów notowanych na GPW. WIG 20 stracił 73 a mWIG 41 i setne. Wyjątkiem był indeks swig 80, który zyskał 30%. Jeśli chodzi o rynek walutowy, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,60, kurs euro wynosi 4,23, a za franka trzeba zapłacić 4 ,62 zł grosze.